I jest szósty odcinek destylacji po długiej, długiej przerwie, która chyba staje się powoli już moją tradycją. Tak jak w niektórych innych podcastach nie będę rzucał nazwami, ale chyba każdy, kto słucha polskich podcastów, to wie, które ukazują się częściej, które rzadziej. Dzisiejszy odcinek, zgodnie z zapowiedzią, będzie odcinkiem specjalnym. a powiem w nim o pewnym zespole, który wywarł na mnie po prostu fenomenalny, ogromny, gigantyczny na mnie jako na jednostkę oraz na postrzeganie muzyki przez wiele, wiele tysięcy ludzi i w zasadzie dzisiejsza muzyka hip-hopowa, czy nawet rockowa wygląda tak, jak wygląda właśnie dla... dzięki temu zespołowi jaki to jest zespół? Jeżeli jeszcze nie wiecie, to musicie chwilę poczekać na razie powiem co nieco o sprawach organizacyjnych dlaczego mi tak długo nie było i tym podobne sprawy poruszę bo nie będzie dzisiaj mm, chłodnicy zwrotnej nie będzie jej, bo, bo jest odcinek specjalny i tak jak mówiłem w pierwszym moim odcinku w odcinkach specjalnych nie ma chłodnicy zwrotnej więc te sprawy, które wymagają poruszenia muszę mówić pokrótce teraz nie nagrywałem tyle czasu bo jakoś nie miałem czasu, nie mogłem się zebrać dwa razy miałem podejście za pierwszym razem nic mi zupełnie nie wychodziło to co mówiłem to musiałem zaraz usuwać bo to było tak nieskładne to było tak po prostu beznadziejne że, no, że nie dało tego się słuchać za drugim razem okazało się, że mój kabel ma pękniętą wtyczkę ułamany jest drucik i nie przechodzi zbytnio dźwięku są jakieś przerywniki i tym podobne rzeczy, więc musiałem obciąć ten kabel, zmienić czeka i takie tam mało ważne sprawy. I właśnie teraz do nagrywania. Dopiero wczoraj wszedłem na moją stronę destylacjabox.com i napisał mi Adam z Retro Radio. Zresztą jestem mu wdzięczny. Jakoś tak to zmotywował mnie trochę to do działania, do tego, żeby dalej nagrywać, bo zachęciłem go ponoć do słuchania The Analogs, i na końcu mi pisał nagrywać, cztery wygrzewniki nawet. I jestem bardzo zadowolony z tego. Chciałbym mieć więcej takich komentarzy, oczywiście, jeżeli tak podzielacie jego zdanie, więc jeżeli wam się podoba mój podcast, jeżeli podoba wam się jakiś odcinek szczególnie lub, no wręcz przeciwnie, wam się nie podoba coś, też możecie to napisać w komentarzach, jeżeli nie chcecie, żebym nagrywał, to piszcie, nie nagrywaj, e, chujnia z grzywnią i tym podobne, a jeżeli chcecie, żebym nagrywał, to piszcie właśnie tak jak Adam i to mnie bardzo motywuje, więc, no to w sumie było chyba na tyle, tylko miałem to powiedzieć w zasadzie, dlaczego nie nagrywałem i miałem podziękować Adamowi za wspaniały komentarz. No i jeszcze za komentarze mogę podziękować Papie, prawda, z Papa Cafe, bo on jest już chyba moim stałym słuchaczem, jako jeden z niewielu. Zawsze dodaję komentarz, prawie pod każdym odcinkiem widzę, jest jeden komentarz i już mogę być pewny, że to napisał Papa, za co jestem mu też wdzięczny też mnie to w jakiś sposób motywuje, bo widzę, że ten, kto słucha mojego podcastu, to nie to, że ściągnie go sobie i nie przysłucha, tylko ściągnie go sobie i słucha coś, mu czasami w głowie zostanie i poruszy jakiś temat w komentarzu, który przykuje go uwagę. No, no to chyba mogę zacząć już właściwy temat, może teraz zapowiem. Więc tak, zespół, który wywarł na mnie jako na osobę. Ogromny wpływ, na który wywarł na muzykę ogólnie w latach 90 aż do teraz. Wpływ gigantyczny wprost, szczególnie na polską scenę hip-hopową. Bez niej, bez niego, bez tego zespołu nie byłoby takowej w Polsce. Jest to zespół, takie werble powinny teraz nadejść. Kaliber 44. Hello, baby!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 No to zaczynamy. Zacznijmy może od samej nazwy. Kaliber 44. No nie ma to nic wspólnego z jakimś karabinem, z jakąś bronią. Jest to wynik inspiracji dziadami. Yy, dziady, no to chyba nie muszę tłumaczyć co to jest. Pierwsza płyta, księga tajemnicza Prolog jest nagrana w bardzo niepowtarzalnym stylu. W jedynym stworzyli właśnie psychorap. To swoją pierwszą płytą, nikt z tego później nie potrafił już e, powiedzieć, e, dokonać tego po nich niektórzy próbowali z trochę lepszym lub gorszym skutkiem, jednak zawsze to nie było do końca to tutaj wyniki inspiracji dziadami nie są tylko w nazwie, mogę jeszcze powiedzieć właśnie bo m, powiedziałem, że to jest skąd to się wzięło, ale nie powiedziałem tak dokładnie, a więc kaliber 44, ta liczba e, jest Mogę cytat przeczytać. Będzie wtedy wszystko jasne. Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. I to jest cytat z dziadów i stąd sobie wzięli 44. W zasadzie to w którymś z wywiadów, a Bradab powiedział, że oni tą nazwę wymyślili sobie wcześniej, a tą otoczkę dodali dopiero później, jak już tak naprawdę pułapali się w tych dziadach no i teraz dalej tytuł pierwszej płyty księga tajemnicza dlaczego tak się nazywa? no znowuż ponownie yy, cytat z ziadów przeczytam żeby było wszystko jasno któż ten mąż to nikt na ziemskim podole on ślepy leży go wiedzie anioł pachole mąż straszny ma trzy oblicza on ma trzy czoła jak blat rozpięta księga tajemnicza nad jego głową osłania lice tak stąd się wzięła yy, nazwa Tutaj e, księga tajemnicza Prolog, nazwa pierwszej płyty. Prolog wziął się z tego, no to chyba każdy wie, co to jest prolog, tak? Coś, to jest, no zapowiada całą resztę, że <śmiech> to jest znak, że będzie dalej coś się działo. A tutaj nic się nie działo dalej. Wydali kolejne dwie płyty, ale już w innym stylu. No, tak trochę nie przemyśleli chyba tej drugiej części swojego tytułu. Dalej, Kult Marii jeżeli ktoś przesłucha tę płytę, to bardzo często się pojawia nazwa zakon Maryi, kult Marii i tym podobne, to nie ma zbyt wiele wspólnego z religią, z chrześcijaństwem z katolikami, z jakąś inną religią, to chodzi po prostu o zielsko, tak, o trawę ponownie, bo byli właśnie w tym momencie swojego życia mocno zajarani yy, marihuaną do tej pory zresztą, reszta składu Baka, ale już chyba nie w takim stężeniu i nie ma po tym takich odchyłów jak wtedy jeszcze. Więc tak, kult Marii. I tutaj na to też jest poparcie w dziadach. Nie mieszam się, nie, przepraszam, jeszcze raz. Nie mieszam się do wszystkich świętych z Litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Marii. Tak, on na wszystko znajdzie się w poparcie chyba w tych dziadach mi się wydaje. E, ateizm. Czy Ja wiem czy ateizm to jest Przedstawione. A jest tak, przepraszam, dobrze. Więc tak, oni tutaj są, jak gdyby przedstawiają swoje poglądy tak, no sprzeczne raczej z Bogiem. Niesprzeczne może, no w pewnych momentach tak, w pewnych momentach sprzeczne z Biblią, czy, czy z jakimiś innymi e, najpowszechniejszymi religiami, mm, chociażby kawałek więcej szmalu i, i tym podobne. A więc więcej szmalu część pierwsza, bo część druga tylko się ukazała na płycie, ale więcej szmalu część pierwsza jest taka nieoficjalna, nagrana na demówce. Ja to gdzieś tam mam i ona już w ogóle jest taka chaotyczna. Jest dużo lepsza mnie od drugiej części, jeżeli ktoś zna bo jeżeli ktoś nie zna w ogóle tej płyty to <śmiech> tego zespołu to ten odcinek może mu się wydać trochę nudny trochę dziwny, ale może zachęcę go przynajmniej do tego, żeby sobie y, posłuchał tego zespołu, żeby się z nim zapoznał, bo było naprawdę warto no to wróćmy do tego ateizmu może mm, więc tak, no to też jest cytat, ale to taki wymuszony trochę mi się wydaje już, tak zemsta zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga no to takie tam już trochę przesadzają, ci ludzie, którzy to rozpisali mi się wydaje. No ale nieważne, lecimy dalej. MC, tak? Master of Ceremony, Z Stanów to przyszło, bo jeszcze nie powiedziałem, ale o historii zespołu, zaraz to powiem, ale w zasadzie Kaliber 44 jest jednym z pierwszych zespołów hip-hopowych w Polsce i oni tą nazwę, tak? Na polską scenę wprowadzili MC, Master of Ceremony i, i tym podobne, ale oni tutaj Guszarz, taka postać w dziadach on był mistrzem ceremonii i oni byli takimi jak gdyby guszarzami, mistrzami ceremonii czyli wykonawcami tej płyty, tak no to było chyba tyle na temat tych inspiracji dziadami więc za chwilę przejdziemy do historii zespołu, kaliber 44 mamo mama dostała ręce. Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. ma wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel spracowanej mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. podcast.blogspot.com Mamo, bo się podnę. Teraz przedstawię historię zespołu Kaliber 44, tak w największym naprawdę skrócie, a później przejdę do omawiania każdej z płyt z osobna i każdej postaci, każdego członka tego zespołu. Więc fascynacja hip-hopem rozpoczęła się w 1992 roku. Zaczęło się wszystko od braci Michała i Marcina Materna, tak mi nazwisko, nie wiem, czy to się odmienia. Dobrze, o inaczej, od Ma Michała Materna i od Marcina Materna, czyli od e, Abradaba i od Joki w Katowicach wszystko się zaczęło. I Jest taka tutaj znana anegdota, którą Abrada powiada przy każdej chyba okazji mi się wydaje, ale e, on sam się do tego przyznaje, że trochę nadużywa tej anegdoty, ale ona przedstawia podejście ludzi na początku lat 90. i ich wiedzę na temat hip-hopu przed do pewnego sklepu muzycznego w Katowicach yy, i prosi panią sprzedającą yy, w sklepie o coś z hip-hopu. Ona mu wyciąga płytę Michaela Jacksona. No i to przedstawia pod pod podejście. Nie poność, tylko na pewno tak, że wiedza na temat hip-hopu, co to jest, skąd to się wzięło. Tym bardziej, to już chyba nikt nie wiedział, skąd to przyszło i dlaczego. Ale chociażby, co to jest co to przedstawia i jak to brzmi to nie wiedziało zbyt wiele osób więc nie mieli skąd czerpać jakoś inspiracji, wszystko robili po swojemu i może chyba dzięki temu w sumie wyszło w jakiś sposób Hardcore Psycho Rap, ten ich niepowtarzalny styl No to dobrze, dalej w 1994 roku tak oficjalnie już zespół powstał w dalszym ciągu z inicjatywy Michała i Marcina dla uściślenia to Michał to jest Joka, a Marcin to jest Abradab. W tamtych czasach, na początku, Abradab jeszcze nie występował, nie występował pod swoim pseudonimem Abradab, tylko jako Lord M.M. Abradab. E, przepraszam jeszcze raz, źle pomyliłem się, mój błąd. Lord M.M. Dab, sam Dab. E, a Joka, czyli Michał, jako świętej pamięci brat Joka. I takie mieli trochę dziwne ksywki. Myślę, że to, że zmienili je, to doszło im naprawdę, no dobre. No na początku zespół współpracował jeszcze tak z Jajonaszem, do którego teraz wrócili, bo w dalszym ciągu z nim, no są jakoś we współpracy, w dalszym, w dalszym ciągu kooperują gdzieś tam, przebija się ten Jajonasz, robi im bity i, i takie tam. Różne rzeczy no i później dołączył do nich oficjalnie już jako trzeci do składu. Bo Jonasz to był tylko taki kumpel z którym współpracowali, ale nie, nie przygarnęli go do składu. Później dołączył oficjalnie Mac Mac I, postać chyba legendarna: Piotr Róż, Tak, to jest osoba, która, która wzbudza wiele emocji i wiele sądzi osób, że to dzięki niemu. Kaliber 44 się wybił, że, że później już tylko żerowali na tym, że kiedyś z nimi grał, bo jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, magik już nie żyje. Przepraszam, kot głupieje i tam musiałem zobaczyć, co się dzieje. I w 1996 roku wydali pierwszą płytę księga tajemnicza Prolog zrealizowany jest gościnnym udziałem DJa Felixa, który później już stał się stałym członkiem regularnym, aż do dzisiejszego dnia robi bity solowym projektem Daba. Nie wszystkie oczywiście, ale... ale część naprawdę fajne podkładziki mu wychodzą. I tutaj właśnie... jest to jakby pierwsza płyta, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, bo ja tam w hip-hopie nie siedzę zbyt wiele, ale wydaje mi się, że Płyta za Con Marii, yy, przepraszam, kurde, eee, już. Płyta Księga Tajemnicza była pierwszą płytą ze żywym scratchingiem, czyli on tam wszystko na żywo robił, na koncertach i tak dalej. Tak mi się wydaje. Ale kontynuujmy. W roku 98 wydano płytę 63 minuty dookoła świata. I to była ostatnia płyta z Magikiem, później ona odszedł do paktofoniki, założył paktofonikę w zasadzie, razem z Fokusem i rachimem ale o niej nie będę już mówił, no i później popełnił samobójstwo. Ale to już y, tą postacią zajmę się y, trochę później. Co tam jeszcze? Aha, i to jest, ta płyta jest dziwna, bo abra y, przepraszam, kurde, y, Magik. Już wtedy, w trakcie nagrywania tej płyty, nie chciał być zespołem, nie chciał już yy, przebywać dłużej w kalibrze z Joką i dawem, ale yy, wytwórnia kontrakt podpisany zmusił go trochę do tego. Niemniej jednak, no, płyta jest bardzo przyjemna do słuchania, bardzo fajna, ma podkłady, jednak z pierwszą płytą, stylem, nie ma nic wspólnego. Tutaj to jest taka bardziej zabawa słowem takie dwuznaczności wykorzystywane bardzo fajnie to zresztą brzmi, ale ale no takie jakieś w porównaniu do księgi tajemniczej to jest zupełnie co innego, więc chyba nawet nie można specjalnie jakoś stawiać obok siebie tych dwóch płys i mówić e, ta jest lepsza, ta jest gorsza, bo nie można porównywać ze sobą dwóch osobnych gatunków muzyki, może ktoś lubić bardziej jeden lub lubić bardziej drugi ale no chyba wiecie o co mi chodzi, tak? teraz w 2000 roku już bez Abradaba, e, przepraszam, kurczę no naprawdę, już bez Magika. w 2000 roku wydano płytę 344, dziurę po Magiku zapełniają e, WSZ CNE i DJ Bart WSZ i CNE to razem z Abradabem i Magikiem, e, kurczę no ja nie, nie wiem dlaczego mi się to stara, się nie myli więc za każdym razem wcinam Magik. nie mam pojęcia dlaczego jeszcze raz, WSZ i CNE, czyli Wujek Samozło i Człowiek Nowej Ery, wraz z Dabem i Joką, tak, dobrze, nie pomyliłem się, hura, tworzyli bakubaków skład, który jest, zresztą chyba do dzisiaj, nie, nie rozwiązali go jakoś oficjalnie, tak samo jak nigdy nie rozwiązano Kalibra, pomimo, że ostatnia ich płyta wspólna została wydana 9 lat temu. Yy, no, więc tak. Tworzyli Baku Bakubaku skład. WZCN, DJ Bart, DJ Felix, Abradab i Oka. Bo poznali się w 98 roku na Juwenaliach chyba w Białym Stoku. O tym całym wydarzeniu, jak się poznali i, i jak ta współpraca ich na jakich zasadach działała, mówi utwór Baku Baku skład na płycie 344 właśnie, więc tam yy, wszyscy śpiewają dlaczego tam się wzięli i skąd i, i w ogóle jak to funkcjonuje fajny utwór więc możecie sobie go przesłuchać jeżeli skądś znajdziecie tą płytkę ona jest popularna w każdym sumie sklepie muzycznym można ją znaleźć, czego nie można powiedzieć o 63 minuty dookoła świata ona jest już trochę bardziej deficytowa, ale też myślę, że w internecie bez większych problemów można ją kupić na tych trzech płytach kończy się jak gdyby już dyskografia Kalibra 44 jako całości bo już dalej nic nie wydali wspólnie czyli w zasadzie ten Joka Dapi Felix ale Avrodav teraz już prężnie rozwija swoją karierę karierę solową bardzo zresztą no zaraz o nie powiem, może coś ją przedstawię bo, bo to jest ciekawe Czerwony Album 2004 rok płyta takiego mocnego kopa mi dała, jak ją usłyszałem po raz pierwszy doszedłem do wniosku, że jeszcze może nie jest za późno, że jeszcze coś stworzę razem, bo to jest zajebista płyta, muszę tego słowa użyć jest genialna tam jest gutek, czyli wokalista z bravos tam słychać inspiracje jamańskimi brzmieniami no po prostu teksty abradaba są świetne podkłady robione chyba przez Felixa, nie pamiętam dokładnie, też są wspaniałe, jest tam kilka utworów no naprawdę kozackich to jest brak mi słów już e, tak gościnny udział tam ma WZCN -e, czyli tu mam swój skład Baku Baku e, w ponownie nawiązanie do 2000 do przepraszam znowu źle, do 2000 roku e, do płyty 344 występował na tej płycie jeszcze gościnny kultek to już mówiłem, Frenchman czyli mm, osobnik nawijający po francusku jest Francuzem po części, po części Polakiem możecie go znać z bass medium Trinity Sound, nie wiem czy o nim już mówiłem w podcaście jeżeli nie mówiłem to będę musiał to nadrobić o bass medium oczywiście nie o samym Frenchmanie i państwo jest nasze z udziałem tego jeszcze bo jest miasto jest nasze z gutkiem i później jest państwo jest nasze z gutkiem i ten Też fajny utwór, naprawdę. Do tego były dwa teledyski do rapowego ziarna 2 i miasto jest nasze, rapowe ziarno 2. Dopiero w tym tygodniu dowiedziałem się, gdzie jest rapowe ziarno 1. Trochę mi to nurtowało, tak samo jak było z utworem Więcej Szmalu 2. Okazało się, że Więcej Szmalu 1 jest lepszy. W tym wypadku było inaczej. w Rapowe ziarno 1, czyli zwyczajne rapowe ziarno ukazało się na płycie WSZ i CNE, pierwszej ich płycie nagranej wspólnie bez kalibra eee, płyta się nazywa Terapia tak, teraz ja, czy Terapia jakoś tak, niedawno się w nią zaopatrzyłem płyta jest no, średnia, średnia ale tam jest rapowe ziarno okazało się, że rapowe ziarno 2 jest dużo lepsze od rapowego ziarna 1 czyli to nie jest jakaś reguła, że e, kontynuacja jest zawsze gorsza na pewno nie w tym przypadku. Joka. Joka teraz nic nie wydaje. O co w sumie nie mam za dużo informacji. Nie wiem kim on jest. Co on reprezentuje. No, on jest teraz w stanach od jakiegoś czasu już dość długiego. Mogę. No nie no nie, nie mam specjalnie. O nim do powiedzenia nic. Zbyt wiele. No nie. Nie wiem co tutaj mogę o nim powiedzieć, bo on nie nagrał żadnej solowej płyty. Nie założył żadnego nowego składu. Może gdzieś tam bardziej w podziemiu pracuje, działa, ale... Tak, omówiłem już chyba wszystkie rzeczy, o których powiedzieć miałem mi się wydaje. Kurczę, jest tylko 18 minut. Miałem nadzieję, że to będzie dłuższy odcinek, ale to chyba dobrze, że nie męczę tak was. Że w miarę szybko le lecę, ale nie cieszcie się zbyt szybko. Kurczę, zapomniałem o ważnej rzeczy. Musimy teraz się wrócić myślami do roku 96, do pierwszej płyty. I muszę wam powiedzieć o paru utworach, które są no, wyróżniają się spośród innych. O, tutaj. Zaraz. O mam już. Więc tak. Yy, Bierz mój miecz i masz. Jest to utwór opisujący. No nie wiem jak to ładnie powiedzieć, tak? tutaj jest ładnie napisane utwór opowiada o przeżywaniu rozkoszy fizycznych w czasie stosunku płciowego no, jest to zdanie zupełnie inne niż cały ten utwór utwór jest naprawdę no, fajny, fajny, nie wiem tam mógłby powiedzieć o tym, o tym kawałku utwór jest w sposób taki niecodzienny przedstawia seks opisuje to wszystko tak, no inaczej niż do tego przywykliśmy nawet w tych czasach, w których teraz żyjemy, w których ponoć jest to wszystko tak bardzo powszednie, to, to takiego sposobu opisywania nie spotkałem się jeszcze po raz drugi z czymś takim, albo z, na czym, z czymś na tym poziomie. Następny utwór, nie będę teraz wszystkich opisywał, tylko te takie najważniejsze, te, które moją uwagę przykuły. Następny utwór jest to plus i minus. Jest to utwór, który stał się przekleństwem. Magika, bo to przedstawia jego jak gdyby niepokój, bo wykryto u niego, że może mieć HIV i on czekał na, nie wykryto, tylko przypuszczano u niego, że może być posiadaczem, nosicielem wirusa HIV i czekał na telefon od lekarza, czy będzie to plus czy minus, czyli czy wynik pozytywny, czy wynik negatywny, stąd ta nazwa no to jest utwór bardzo znany bo powstał do niego teledysk też dwie wersje po jego śmierci czyli po śmierci magika i przed śmiercią magika no no to chyba tyle w zasadzie tak. tutaj była tylko walka samego yy, autora z, z niepokojem, z lękiem wewnętrznym z którym musiał się jakoś borykać przez ten cały czas psychodera, następny utwór na pozór prosty i bez jakiegoś przesłania opowiada historię powrotu do domu w środku nocy. Yy, bohater tej historii, możemy być pewni, nie jest to powiedziane, ale możemy być pewni, że zażył jakieś psychotropy wcześniej albo po prostu się mocno spalił, bo ma on takie jakieś lęki, niepokoje. Widzi jakieś cienie, które idą za nim, które wydaje mu się, że one go gonią. On ucieka, oni biegną za nim cały czas, wbiega do jakiegoś bloku, biegnie na samą górę i do z takiej jakby, do jakiegoś załuku dobiega, skąd nie ma ucieczki i napięcie narasta cały czas, cały czas y, autor opisuje podmiot, jak to niepokój w nim wzrasta, muzyka też rośnie i później okazuje się, że to są tylko jego koledzy, którzy go gonili, ale gonili go, bo chcieli im po prostu pogadać tak, co nie byli żadni wrogowie jemu się wydawało, że oni mają nóż w ręku i, i że gonią go zabić głównym przesłaniem piosenki jest to, że rozum nigdy nie jest obiektywny bo bodź, bodź, bodźce tak docierające do nas ze świata zewnętrznego są interpretowane jakoś przez nasz mózg, a że jego mózg był zaburzony poprzez działanie jakichś no, środków tak psychoaktywnych to, to tak odbierał to, a nie inaczej, e, tak odbierał to, że goniono To był utwór Psychoza, Psychodena. Utwór jest dekalogiem psychorapu, zawarte są w nim wszystkie założenia, cele oraz źródła interpretacji rycerzy zakonu Marii. Bardzo fajny utwór, jeden z moich ulubionych na tej płycie. Przy czym lubię wszystkie. Nie ma na tej płucie złego utworu. Na płycie pierwszej księga tajemnicza. Nie ma ani jednego złego utworu. Nie ma. Po prostu nie ma czegoś takiego jak kiepski utwór na tej płycie. Przepraszam, a utwór psychodela jest moim ulubionym zdecydowanie. Gościnnie występują tutaj Jajonasz, Rahim i Matho. Nie znam gościa. No. I tutaj każdy z nich rymuje o psychodelii i traktują ją jako kobietę nawet. Nie wiem czy wszyscy, nie pamiętam już tego, bo naprawdę dawno, dawno nie słuchałem Kalibra. W sumie powinienem sobie odświeżyć tą znajomość tego zespołu, bo jakieś 4 lata temu, 3 czy 4 lata temu katowałem się tym zespołem i słuchałem go prawie non stop. I słuchałem rok czasu tylko Kalibra. Dyskografia w każdą stronę, codziennie. Nie słuchałem prawie nic innego, tylko cały czas zwałkowałem i wszystkie teksty znałem na pamięć. Teraz to mi trochę wy wywietrzało i chcę zobaczyć, czy czuję to samo od tego zespołu, co przed tym, czy przechodzi mnie dreszcz po plecach, gdy słyszę pierwsze dźwięki m, płyty Księga Tajemnicza Prolog, gdy te skrzypiące drzwi się otwierają. tak, To jest intro i to właśnie tak wygląda, że skrzypią drzwi i stół półku drzwi otwórzcie. Nie, nie, tu kupunkuj goście, drzwi otwórzcie się na oścież, mówi jakiś głos, drzwi skrzypią i później już następny utwór, utwór właściwie pierwszy. No, tak. No to chyba było tyle na temat tych najważniejszych ich zespołów. Czyli to były utwory Bierz Mój Masz, Plus i Minus, Psychoza i Psychodela. Nie mylić tych utworów, bo one są o czym innym. Jest jeszcze do Boju Zakon Marii. E, cudowny utwór, obrazujący zarówno cele, jak i dekalog i sens egzystencji instytucji, jaką stanowi Zakon Marii. Tutaj jakoś przedstawiają się muzycy jako rycerze zakonu. Po, z, utwór jest podobnym, mi się wydaje, przesłaniem. Podejmowane są w nim podobne treści, jak w psychodeli po prostu opisują swoją działalność jako taką... Mistyczną, może trochę nawet nazbyt mistyczną. a i 25 minut, czyli nie jest tak źle. Tak jak myślałem, właśnie. Chociaż myślałem, że naprawdę zajmie mi to trochę więcej czasu. A my już powoli zbliżamy się do końca mojego odcinka. I właśnie ten odcinek nie jest montowany w ogóle wcale, a wcale. Co możecie pewnie sobie wysłyszeć teraz, że te moje wszystkie zająknięcia i, i te inne dziwne rzeczy, które się dzieją z moim głosem, nie są usuwane. No. Tak. No mi się wydaje, że będziemy już kończyć jeszcze tylko biografia magika, czyli postaci najbardziej legendarnej, najbardziej rozpoznawalnej i znanej nie tylko z tego zespołu. No. To zobaczę, Do usłyszenia. Tak. Do usłyszenia po krótkiej przerwie. Podcast indywidualny. Jestem Koras. Krzysztof Koras Grabowski. W jaki sposób przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia. Bo to jest podcast indywidualny. Właśnie, to Właśnie nie jest podcast jak... To jest podcast inny niż wszystkie. .indywidualni .org. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że że nie powiedziałem o dalszych płytach Abradaba solowych. Po prostu to jest niewybaczalne. Znowu się zapętliłem, jakoś zamkmatwałem i, i zapomniałem o wszystkim w końcu. Jak zwykle. No ale to jest tylko chyba dowód na to, że ten odcinek jest niemontowany. A, szkoda trochę, bo mi się nie tego później przesuwać już, żeby nie zepsuć efektu całego niemontowanego odcinka, ale naprawdę, ja, jak mogłem o tym zapomnieć? wydał on jeszcze dwie płyty, powiedziałem tylko o płycie z 2004 roku czyli o czerwonym albumie, a wydał jeszcze później, rok później emisja spalni, no emisja spalni jest to album słaby po wspaniałym po prostu e, po wspaniałym po czym wspaniałym po wspaniałym sukcesie płyty pierwszej, druga płyta jest raczej kiepska trwała na 44 minuty, czyli to jest nawiązanie do 4-4 rok. No i gościnnie ponownie występuje tutaj Felix i Gutek, ale jeszcze numer raz i czarne złoto, już bez WZ i CNE. No a płyta jest kiepska, na kiepskim poziomie, kiepskie bity, kiepskie teksty, bez pomysłu. Po czym, 3 lata po kolejnej płycie, po emisji spalin, następuje przełom po prostu szok, następny mój ostatni poziom kontroli płyta, którą słuchałem 3 miesiące bez przerwy 2008 rok, nie wiem czy coś powiedziałem 3 października, została wydana gościnnie bierze udział DJ Felix Bart, Gutek, Groupson, Marika ee, IGS no nie wierzę, nie wierzyłem w to co usłyszałem w tym momencie, płyta to jest taki świeży powiew czegoś i połączony mm. No, to jest brak mi słów, to jest po prostu pierwsza płyta, jak powiedziałem, że była zajebista, to już nie wiem, co mam powiedzieć o tej płycie, ta płyta jest taka jak płyta pierwsza, mniej więcej w tym samym stylu, to sama koncepcja, tylko że na lepszym poziomie. Jest więcej jakichś instrumentów, bo jest tutaj a w każdym utworze występuje jakiś żywy instrument, jeszcze więcej odniesień do Yamajszczyzny i... no nie, <śmiech> naprawdę mi brak słów do tego i tą płytę naprawdę, naprawdę polecam jest ona nowa łatwo ją zdobyć jest ona genialna no tylko znowu trochę krótka, bo 46 minut no, to już powiedziałem o wszystkich płytach, ale jeszcze nie powiedziałem o pewnej legendzie, bo jest taka legenda, cisza dla Warszawy na płycie 3.44 do końca zostało chyba mm, parę sekund 10 dokładnie żeby były 44 minuty i oni pomyśleli sobie, że to będzie fajnie, cała ta załoga. A ja jesteś się z Warszawy, bo nie powiedziałem już, że Kaliber nie jest z Warszawy, tylko z Śląska, no dorobili sobie ja tych gości z Warszawy, że to jest środa Warszawy, że oni nie lubią tego miasta, bo to jest jakaś ponoć scena polska podzielona, hip-hopowa na sektory jakieś, ja się naprawdę tym nie interesuje zbytny, także nie wiem. No i co? I 10 sekund ciszy i niektórzy sobie udurali, że to jest jakaś cisza dla Warszawy, jakaś szałoba, czy jakaś zniewaga i się je pobrażały jakieś załogi na cały kaliber 44. Jeszcze właśnie mogę dodać, że, mm, że kaliber nigdy nie wdawał się w jakiś dis. No, this is a hard. każdy wie co to jest tak, że się jakieś osoby puszą i, i wrzucają na siebie w utworach. Jak to tam Teddy z Nowatorem, czy z jakimiś innymi fajacami to robił, czy z Płomieniem 8-1, nie wiem, naprawdę się tym niespecjalnie interesuje, niespecjalnie jakoś mnie to podciąga. Oj, sms -ki. no. Yy, więc nie wdowali się, pomimo, że na nich taka nagonka trochę była, bo lubiło ich wiele osób, Kazik nawet ich lubił. Przy czym Kazik to karty wie jaka to jest postać polskiej sceny, tak, pierwsza płyta zrobiła na nim duże wrażenie i niektórych to burzyło, na przykład, jak ten skład się nazywał, eee. nie przypomnę chyba sobie teraz tego, tam gdzie grał Gural kiedyś i te inne pajace, no nieważne, nagrali taki utwór, biz na kalibrach, znaczy jakoś tak to się nazywało, że nie pamiętam, obrażali całą załogę, wyzywali od pedałów, od jakichś innych, tam, że, podrab, po, że są podróbką u tank klanu że, że jakieś tam inne dziwne rzeczy robią, że się walili w Dubsko, a nie muzykę robili. No dosłownie takie teksty były hamskie, prostackie i, i bez jakiegoś głębszego sensu. O ile jeżeli ktoś by nagrał dysk, który naprawdę jest, no w jakiś sposób wyróżnia się, a nie jest tylko wrzutami, zbiorem takich po prostu dziecinnych wrzutów na siebie, i, i podłożone pod to muzyka. Jeżeli ktoś by nagrał porządnego dissa na kalibra, to z chęcią, z chęcią bym tego wysłuchał. Pomimo mojego uwielbienia dla zespołu K44, to myślę, że jeżeli ktoś by nagrał naprawdę dobrego dissa, to z chęcią bym go wysłuchał, wysłuchał i może by mi się nawet spodobał, bo bo to jest jakaś e, konstruktywna krytyka, tak? A nie tylko jakieś bezsensowne bluzki. Miałem mówić o biografii Magika, a tu wróciłem do jakichś jeszcze e, poprzednich rzeczy, które były wywołane. Tym, że nie powiedziałem o nich wcześniej, w odpowiednim czasie, tak, o 10 sekundach, czyli o tej ciszy dla Warszawy. Wtedy gdy mówiłem o płycie 2000 roku 344 i o dwóch pozostałych płytach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 nie wiem, z takich bardzo dawnych rzeczach powiem tak najbardziej ogólnie bo tutaj naprawdę w internecie można znaleźć bardzo, ale to bardzo rozwlekłe jakieś e, opisy dotyczące jego biografii, które po prostu objętością można by napisać książkę prawie o zresztą już to zrobiono, napisano na książkę o Pactofonisach nie wiem czy wiecie, napisane jest tam chyba. Nie, nie czytałem tej książki, to jest PKP, przewodnik krytyki politycznej mi się wydaje. Nie wiem, w jakimś odcinku dyktafonografiki możecie to sobie usłyszeć. Jest nagranie z, w ogóle z jakiegoś tam wywiadu, z jakiejś konferencji chyba paktofoniki z czytelnikami przy premierze płyty. Więc tak. Magik, to jest właściwie Piotr Łuszcz, urodzony w 1978 roku w Katowicach, w 2000 roku umarł 26 grudnia, czyli w święta, popełnił samobójstwo w tym samym mieście. Ech, no miał jeszcze inne ksyfki, Magik, Psychotata, Neo i Smazik jakiś tak, śmieszny dosyć, ukończył technikum elektroniczne w Katowicach, tam poznał w sumie mm, Fokusa i Rachima chyba. Nie pamiętam dokładnie tych historii już, ale wiem, że któregoś z nich tam poznał i nie. Tak, Fokusach poznał, prawda? Tak, dokładnie to było, bo dzieliło ich parę lat. Magich był starszy od nich, miał już pewien doświadczenie, gdy zakładali później już paktofonikę. on był ojcem, bo mu córka była chyba w wyrodze, albo już była na świecie, a oni byli jeszcze takimi trochę jak mieszkali z ojcami. Niemniej stworzyli parę fajnych kawałków też kawał historii polskiego hip-hopu, doleczamy właśnie temu zespołowi. Co o nim jeszcze mogę powiedzieć? No, nie był w jakiejś bogatej rodzinie urodzony. Jego ojciec był hutnikiem, matka sprzątaczką. Na początku wraz z Jajonaszem stworzył grupę w 1992 roku. Proszę o bardzo nazwę. Young Rappers. Taka to nazwa. Dosyć w sumie zabawna i tworzyli po prostu Gangsta rap. to nie jest żart tworzyli Gangsta Rap w nie wiem ile mógł mieć lat, niewiele, zaraz zbadam, policzę błyskawicznie 12 lat o, tak, miał 12 lat jak tworzył psycho... e, przepraszam, jak tworzył Gangsta rap. E, no to pewnie domyślacie się jakiej jakości to było Mnie jednak no to pewnie jakoś zaowocowało później w przyszłości to, że już od takiego młodego w wieku zainteresował się tak? Miał 12 razy. Tak, chyba miał 12 razy. Tak, właśnie, bo moja matematyka nie jest jakoś zbyt yy, na dobrym poziomie nie stoi. Yy. Podkłady robili na AMIDE 500. To już teraz kolejna kolejny ten, yy, anegdotka, że oni wszystko robili na komputerku na początku w domu u siebie. No i później wszystkie przechodziły te perturbacje yy, związane z kalibrem, o, przepraszam, nie wiem, czy to słyszeliście, mam nadzieję, że nie, jakichś odgłosów blaszanych. Yy, w kalibrze później 94-98, później paktofonika 98-2000, czyli aż do śmierci. Wydał pierwszą płytę i dwa tygodnie potem skoczył z okna swojego mieszkania yy... 16, o 6.15 rankiem w stanie ciężkim, czyli nie umarł na miejscu. Przewieziono go do szpitala no i za już stwierdzono u niego zgon. Tutaj jest wiele naprawdę e, te przypuszczeń co do jego śmierci, ale tutaj też możecie sobie posłuchać w dyktafonografice z tym samym odcinku, w którym mówię o śmierci Magika, że to w zasadzie m, była... No wiele było powodów, które się nałożyły w jednym czasie i to właśnie zaowocowało tą tragedią. Ech, między innymi to, że nie miał pieniędzy, tak. Te, to, że był jakąś legendą hiphopu, ludzie myślą, że o, to jak na tych teledyskach amerykańskich, tak, że to są alfonsi i inni jacyś. Yy, po prostu, że to, no, że pływają w luksusach, i się pławią i w ogóle że jest nim bardzo dobrze, ale wcale mu tak dobrze nie było, bo okazało się, że nawet w chwili śmierci nie miał swojego mieszkania. No. Więc tak, po swojej śmierci o... no. zostawił wdowę, Justynę, żonę swoją i syna Filipa. No, poznał swoją żonę, nie wiem czy o tym mówić, o tym chyba nie będę mówił, bo to nikogo nie obchodzi, kiedy poznał swoją żonę Magik. No, myślę, że to by było na tyle. Powiedziałem najważniejsze rzeczy w formie nieco chaotycznej. Ale cóż, no takie to już są uroki mojego podcastu, że on nie jest do końca przemyślany, nie jest do końca nigdy przygotowany. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żebym usiadł z kartką i pisał to, co mi... to, o czym chcę powiedzieć, tylko bardziej tak przed mikrofonem na żywo wymyślam. Mam jakiś temat, ale nie przygotowuję się wcześniej, bo, bo nie wiem dlaczego, bo jestem leniwy bardzo i to chyba jest jedyny powód. No, podcast wyszedł jednak taki długi, jak myślałem, ze względu na to, że na początku tak w połowie właśnie, czyli nie na początku w połowie, pomyślałem sobie, że jest coś krótko, tak nagłosowe. Powiedziałem 18 minut, ja już kończę nagrywanie, a tu dopiero 18 minut, a jak się później okazało, skończyłem nagrywanie tak wcześnie. Tak mi się wydawało, że skończyłem nagrywanie tak wcześnie, dlatego, że nie powiedziałem o paru sprawach. No. I to by było na tyle. Kolejny odcinek destylacji. Może będzie jeszcze w tym tygodniu Może nie będzie jeszcze w tym tygodniu Może będzie znowu jakaś prawie miesięczna przerwa Ale już chyba tak nie będzie Bo lato już jest Już coraz więcej dłużej w domu siedzę A właśnie dzisiejszy odcinek jest w poniedziałek Jest godzina 10.15 Powinienem być w szkole W szkole nie jestem i nie Tym razem nie wagaruję Jestem w domu tylko dlatego, że Że mam anginę ropną I widzicie nie przeszkadza mi to wcale w gadaniu do Was. Nie wiem, ogóle jakaś angina moja chyba jest dosyć dziwna. Ale znowu jakąś prywatę odstawiam teraz. Może do końca. Mam anginę podąć, ale to mi się wydaje, że to nie jest jakaś angina zwyczajna, bo wcale nie mam gorączki, czuję się dosyć dobrze. gardło mnie boli tylko trochę. Dostałem jakieś antybiotyki i takie. Ale to pewnie Was nie interesuje. Skończyłem gadać już o, o kalibrze. Teraz przedłużam trochę na siłę, nie wiem dlaczego. Kończę. No, to do usłyszenia w kolejnym odcinku destylacji. Następny odcinek jest, będzie normalny, nie będzie to odcinek specjalny, bo przypominam, że wysłuchaliście właśnie specjalnego odcinka e, destylacji. Słuchajcie polskich podcastów. Do usłyszenia.